Wielkiego Postu. Nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Śpiewał zespół Jerycho, prowadzony przez Bartosza Izbickiego. Nieszczęsny Judasz, a wcześniej, któż opłakać godnie może i klęczy w ogrójcu. Do płyty Golgota zespołu Jerycho jeszcze wrócimy. A teraz proponuję trzy pieśni Pawła Szymańskiego. Draj, lider, nach. Trakl, sopranem śpiewać będzie akata Zubel, a na fortepianie towarzyszy solistce Marcin Grabosz. <śpiewanie> I'm Fortepianowym akompaniamentem Marcina Grabosza śpiewała Agata Zubel, a były to pieśni Pawła Szymańskiego, Drej Lider track. Przed chwilą Marek Szlezer wykonał kilka mazurków Karola Szymanowskiego, komponowanych w pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku, czyli mniej więcej 100 lat temu. A teraz wracamy do polskich pieśni wielkopostnych, które zebrał i opracował Bartosz Izbicki dla swojego zespołu Jerycho. Na otwarcie zabrzmi Lament serdeczny. Love Yeah. Święty nade wszystko. To była ostatnia z pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołu Jerycho pod kierunkiem Bartosza Izbickiego. To jest zespół szukający inspiracji w dawnych praktykach wykonawczych, bractw śpiewaczych i w odkrywanych i docenianych lokalnych tradycji z wysp basenu Morza Śródziemnego, na przykład z Sardynii. Zespół Jerycho jeszcze w naszym programie powróci, a teraz proponuję środkową część młodzieńczej sonaty Demol Karola Szymanowskiego. Andante tranquillo e dolce. Grają na skrzypcach Dominika Przech, a na fortepianie Adam Mikołaj Goździewski. Fragment sonaty Demol, Karola Szymanowskiego grali na skrzypcach Dominika Przech, a na fortepianie Adam Mikołaj Goździewski. I przed nami obiecana pieśń wielkopostna w wykonaniu zespołu Jerycho. Dobranoc, głowo święta. Całość w opracowaniu i pod kierunkiem Bartosza Izbickiego. Dobranoc, głowo święta w interpretacji zespołu Jerycho kończy już sześciogodzinne spotkanie w nocy z piątku na sobotę, z wielkiego piątku na wielką sobotę. Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia i życzę Państwu spokojnego świętowania. Słowo na dzień. Mówi ksiądz Janusz Stańczuk. Być może najbardziej rozpoznawalnym zwyczajem Wielkiej Soboty stało się święcenie pokarmów. Ustawione gęsto koszyki czasem z trudem mieszczą się na przygotowanym stole. Więcej wolnego miejsca można znaleźć przed grobem pańskim, bowiem tylko część osób ma świadomość, iż sercem i źrenicą wielkosobotnich obchodów jest zaduma nad męką Chrystusa, a nie nad zawartością wielkanocnego stołu. Ten dzień spoczywania Jezusa w grobie, podobnie jak dla apostołów, także dla nas, jest dniem wielkiej próby, czasem nieuświadomionej. Ten dzień zadaje nam pytanie, czym jest dla nas śmierć? Czym jest dla nas załamanie planów, marzeń, oczekiwań? Jak reagujemy na fakt przemijania, rozsypywania się ludzkiego życia? Czy umiemy przyznać się do klęski, do bólu tak wielkiego, że po ludzku żaden pomysł nie przychodzi nam już do głowy. Wieczorem owa zaduma, a czasem strach lub rozczarowanie życiem przemienia się w czasie Wigilii Paschalnej w eksplozję radości ze zwycięstwa światła nad ciemnością. Wiele sobotnich obyczajów i obrzędów ludowych stanowi ciekawy komentarz do ewangelicznych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Na przykład przez stulecia Wielka Sobota była także dniem Wielkiej Kąpieli. Higiena naszych przodków z pewnością wywołałaby w obecnych czasach przerażenie. Ale nie zapominajmy, jak trudno było niegdyś się mydło, dużą balię i kilka kubłów gorącej wody. Tym niemniej powszechny wstyd i zwyczajna przyzwoitość zabraniały ludziom rozpocząć wielkanocne świętowanie w starym ubraniu i w brudnej powłoce. A gdyby przełożyć ową mentalność na współczesne czasy, nie chodzi o prysznic i pachnące olejki, Dzisiaj kąpiemy się codziennie. Chodzi o odświeżenie serca, o spowiedź, o rachunek sumienia, o pojednanie z nieprzyjaciółmi, o powrót do wiary. Wielka Sobota to dzień ostatniej szansy. Dlatego, chociaż koszyczki stanowią barwny i cenny element wielkanocnej scenerii, to jednak nie one świadczą o udanych świętach. Dużo poważniejsze rzeczy dzieją się w ludzkim sercu. I tego właśnie obmycia ze staroci, tej głębokiej podróży do wnętrza własnego serca, życzę dzisiaj każdemu z Państwa. Mówił ksiądz Janusz Stańczuk.